swaj Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Od czasu, kiedy upowszechniły się odtwarzacze DVD, wraz z nimi pojawiły się zestawy głośników 5.1, a następnie 7.1. Łukasz Pilarczyk, Creative. Głośniki 7.1 zdecydowanie sprawdzą się w pomieszczeniach większych. Koncepcja głośników 7.1 pochodzi z kina domowego, gdzie istotne jest uzyskanie rozproszonego dźwięku z tyłu i z boku słuchacza. Komputerowe głośniki 7.1 sprawdzą się przede wszystkim użytkownikom kart Audi G i kart x które dekodują ścieżki dźwiękowe Dolby Digital X oraz dts które mają zakodowaną dodatkową ścieżkę nie tylko dla kanałów tylnych, ale również dla głośników bocznych, a także sprawdzą się w grach, ponieważ zarówno Audi G, jak i X-Fi generują siedmio kanałowy Dźwięk Przestrzenny. THX to określenie związane z kinem. Skąd się wzięło w komputerowych zestawach głośników? THX to certyfikat jakości wydawany przez firmę założoną przez George'a Lucasa. Historia tego certyfikatu jest taka, że po nakręceniu pierwszej części Wojen Gwiezdnych George Lucas poszedł do kina, żeby zobaczyć jaka będzie reakcja ludzi. I to co tam usłyszał bardzo mocno go rozczarowało. Efekt jaki film wywołał nie był taki jak, jak mógł być poprzez słaby dźwięk. W tym kinie. Stąd pomysł certyfikowania całej jakby drogi, jaką przebywa dźwięk, czyli certyfikowania jakości urządzeń do tworzenia dźwięku, do przenoszenia tego dźwięku, do odtwarzania, jak również pomieszczeń, w którym się ten dźwięk odtwarza. To znaczy, że certyfikowane znaczkiem THX są również sale kinowe. Również ten certyfikat obejmuje urządzenia multimedialne. Ten certyfikat posiadają karty Audi G, oraz X-Fi. Znaczy to, że dźwięk generowany, tworzony przez te karty jest na tyle wysokiej jakości, że odtwarzając na przykład Wojny Gwiezdne zapewnia takie doznania, jakie realizatorzy ścieżki dźwiękowej sobie wyobrażali. Głośniki z certyfikatem THX muszą spełniać wymagania brzmieniowe, jakości brzmienia, mocy całego zestawu, czyli to nie jest tylko jakość samych poszczególnych dźwięków, ale także jego moc, dynamika jaką osiąga. No bo jeżeli realizatorzy zaplanowali, że wybuch wciśnie nas w fotel, to tak też głośnik powinien to odtworzyć. No i zestawy z THX najczęściej są to zestawy drogie, bardzo dużej mocy, no i wciskają w fotel. Był to XY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.